stary. Przestaniesz mi kopać potel? Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi. Może ja ja zaraz ciebie nie rozłożył. No zaraz ja cię k*** tak, że się w filmie Ciekawe. pojawisz. Pojawisz się w filmie. Lecisz tam na dół do poptornu. A w pęla w kinie! W każdą sobotę o godzinie 18.00. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.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 Czy widziałeś już moje jaja? Takie jaja, tylko w Cześć, witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiaj Radia Afera. Mamy wieczór 4 kwietnia i sobotę, a to oznacza... Tylko i wyłącznie jedno, czyli audycję Mixtape. Niezmiennie przy mikrofonie przez najbliższą godzinę będę z wami ja, Julia Miksińska. No i słuchajcie, przygotowałam dzisiaj dla was taki bardzo ciekawy temat, który mnie... Intryguję zawsze i cieszę się, kiedy mogę trochę poopowiadać o klarnecie i o muzyce klarnetowej i, i podzielić się tymi utworami, które gdzieś tam są jednymi z moich ulubionych, też takie, które miałam przyjemność wykonywać jako była klarnecistka. Mówię była, bo już powiem wam szczerze, że dawno na klarnecie nie grałam, z instrumentem nie obcowałam, no ale te 9 lat szkoły muzycznej na coś się przydało i kiedyś pięknie rzeczy też grałam. No i tak, żeby, żeby nie było też właśnie tak standardowo, szablonowo i nudno, to zdecydowałam się nie, nie skupiać tylko i wyłącznie na muzyce klasycznej. Będą też takie, takie kawałki, aczkolwiek to nie jest jedyne miejsce, w którym można klarnetu posłuchać i ja się z tego bardzo cieszę. Jedyne co to myślałam, że zagram wam trochę inną składankę w tym tygodniu. Niemniej po prostu porobiłam trochę researchu i niestety okazało się, że sporo twórców zaangażowanych gdzieś tam w tworzenie muzyki, którą chciałam dla Was zagrać, która gdzieś tam pojawiała się w 2021 roku w moim tekście na blogu jeszcze poprzedniego radia, w którym działałam. Artykuł się nazywał Pokochać klarnet w pół godziny. Dzisiaj pokochamy klarnet w godzinę. No i niestety po prostu te osoby mają niefajne koneksje tutaj i niefajne wypowiedzi, jeżeli chodzi o, o po prostu konflikt Palestyna i Izrael. No i stwierdziłam, że tutaj w ramach takiego symbolicznego protestu m, wybiorę coś innego. Też z tego względu zrezygnowałam z jednej czy dwóch klarnecistek, co no powiem wam, że troszeczkę mi szkoda. Aczkolwiek to nie jest tak, że żadnych kobiet tutaj nie będzie jestem przygotowana, jak zwykle dbam o to, żeby, żeby był jakiś tutaj mniejszy lub większy parytet. No i tak, zaczniemy od, od utworu elektronicznego, takiego eksperymentalnego, dość takiego ciężkiego też w odbiorze pod kątem takiej ciemności, która otacza tenże, tenże utwór. I bardzo się cieszę, że sobie przypomniałam dzięki, dzięki właśnie e, dzisiejszej audycji o Pani Las. Kompozytorce, wokalistce, multi ale też osobie, która robi bardzo wiele różnych rzeczy. E, za tym pseudonimem stoi Magdalena Sowul. E, niesamowita osoba, która współtworzy też lesbijski grów, czy e, jedną trzecią składu Sisu, e, Ma też na koncie swoje sztuki teatralne, muzykę też e, do właśnie spektakli teatralnych e, i też doświadczenie jeżeli chodzi o gender studies. I w 2022 roku nagrała album Gaino Electro. I jest to taki zbiór utworów będących manifestem feministycznym, też takim głosem proekologicznym w kontekście takiego łączenia się z naturą, ale głównie skupiony jest na doświadczeniach kobiecych i queerowych. W szczególności tutaj duże znaczenie do stworzenia w ogóle y, albumu i utworów na nim się znajdującym było to, że sama artystka tutaj y, mierzyła się z rakiem szyjki macicy i jak y, mówiła w portalu Głośniej to silne doświadczenie mojego ciała w dodatku kobiecego zapoczątkowało intensywny autoetnograficzny proces eksplorowania tego co bycie kobietą dla mnie oznacza, a także tego co się z tym wiąże w kontekście społeczno-politycznym i tutaj tak w tym materiale zdecydowanie jest bardzo dużo y, mocnych statementów. Sam album Gaino Electro ukazał się nakładem Mystic Production, a dla ciekawych, którzy będą chcieli więcej posłuchać Pani Las, która gra, uwaga, na klarnecie basowym, na zwykłym pewnie też, ale no jest klarnecistką basową, to y, zachęcam Premiera albumu Helikopter, od Helicoped's, czyli nowego projektu właśnie Magdaleny Sowul. Będzie miał premierę ten album 8 kwietnia już, także zachęcam do tego, żeby się zapoznać w ogóle z twórczością Magdaleny Sowul, ale dzisiaj w ramach tej audycji najbardziej zachęcam do posłuchania albumu Gajno Elektro z 2022 roku, a my wspólnie posłuchamy teraz utworu Bezruch. <mum> Właśnie brzmi klarnet basowy w wykonaniu Pani Las, czyli Magdaleny Sowul, utwór bez z albumu Gajno Electro, który jak głosi opis promocyjny zabierze was w głęboką podróż w gęstwinę kobiecego doświadczenia. I tak, tam bit miesza się z goryczą jak tuż do rzęs ze łzami w dyskotekowej łazience o piątej rano. I teraz, słuchajcie, pozostaniemy w takich klimatach melancholijnych, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale właśnie takich budzących emocje, dlatego, że posłuchamy utworu, który oryginalnie w ogóle nie został napisany na klarnet. Powstał ręką Astora Piazzoli, który jest znany z pisania różnego rodzaju muzyki tango, ale też w charakterze milongi, jak to za chwilę powiem, ale tak, od początku tutaj kawałek został napisany napisany na bandoneon i to jest taki rodzaj, słuchajcie, harmonii ręcznej i składa się z czworokątnej obudowy, miecha i 88 guzików. To, to nie jest akordeon jak coś, nie? W sensie to, to jest coś innego i z takich ciekawostek to... Miał być instrument o zastosowaniu takim czysto kościelnym do grania na jakichś tam mszach i ceremoniach, a ostatecznie stał się nieodłączną częścią argentyńskiego tanga. I tutaj usłyszymy właśnie utwór Piacoli Oblivion, który pojawił się w soundtracku do filmu Henryk IV z 1984, którego pewnie nikt nie oglądał włącznie ze mną, na klarnecie Florian Ayen francuski klarnecista klasyczny, a przy fortepianie Marcela Rogeri I będzie to utwór w charakterze milongi. I teraz milonga to między innymi gatunek śpiewu, który powstawał i rozwijał się w Urugwaju oraz Argentynie. Jest to także społeczne wydarzenie, podczas którego performowano tango i właśnie milongi. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to, ta, to te milongi są takie radośnie lżejsze, nadal dramatyczne, ale o nieco innym charakterze niż tango. Tutaj dla tych osób, które trochę więcej znają teorii muzyki, to forma Oblivionu to jest e, klasyczne ABA, y, utwór w tonacji C-mol na 4 czwarte. Y, no i tak, kawałek Astora Piazzoli, 1982 rok, zaaranżowany na klarnet oraz fortepian. Posłuchajmy. z angielskiego zapomnienie, utwór Astora Piacoli z 1982 roku, ale w aranżacji na klarnet oraz fortepian. Wykonali tutaj partię francuski klarnecista klasyczny Floren Ayen oraz Marcela Rogeri na fortepianie. Przepiękny utwór i kolejny także będzie przepiękny. Słuchajcie, jest to jeden z moich ulubionych, jak nie Ulubiony utwór na klarnet i to pewnie też dlatego, że miałam okazję go kiedyś grać i wychodziło mi to z tego co słyszałam całkiem nieźle. <śmiech> nie przechwalam się oczywiście, słuchajcie, żeby nie było, ale tak miałam to szczęście, że y, mój nauczyciel klarnetu wówczas y, Lucian Wiza, y, którego serdecznie pozdrawiam, wyciągnął specjalnie dla mnie nuty Getano Donizettiego i y, y, jest to tak koncert klarnetowy Bedur kompozytora, który, kompozytora z pierwszej połowy XIX wieku z Bergamo, który w zasadzie był głównie znany z pisania oper, oper poważnych i oper komediowych, a z jakiegoś powodu zdecydował się także napisać koncert i to w dodatku koncert klarnetowy. I teraz tak. Posłuchamy dwóch części. Ja nie będę pomiędzy nimi wchodzić, tylko tak płynnie przejdziemy z jednej do drugiej, tak jakbyśmy wysłuchiwali obu części na prawdziwym występie. Na początek pierwsza część, czyli andante sostenuto, czyli tutaj z włoskiego część grana w tempie takim umiarkowanym, powściągliwie, tak wstrzymując się trochę. A później przejdziemy do części Allegretto i tutaj już umiarkowanie szybko wybrzmi druga część tegoż kawałka. Były to czasy oczywiście romantyzmu, więc ten utwór też właśnie tak romantycznie dość brzmi i powiem wam, że tak się cieszę, że znowu go słyszę, bo od czasu do czasu mi się o nim przypomina i naprawdę za każdym razem też jak go grałam, nawet w domu po prostu sobie ćwiczyłam, to to kiedy naprawdę czułam yy, właśnie ten koncert, to aż miałam po prostu łzy w oczach, y, ciary y, na rękach, w sensie na, ciary na skórze, bo no Jest coś w tym, że taka tego typu muzyka też potrafi bardzo, bardzo poruszać e, i mnie właśnie w tamtym czasie niesamowicie poruszyła i poruszała e, i mam nadzieję, że dzisiaj wywoła w Was e, podobne emocje. E, będziemy słuchać Getano Donizetti'ego, koncert klarnetowy Bedur. Obie części najpierw Andante Sostenuto, a później Allegretto. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu ten dwuczęściowy koncert na klarnety Bedur od Getano Donizetti'ego, czyli kompozytora włoskiego, który z reguły pisał głównie opery. Dlatego ja się cieszę bardzo, że jednak zdecydował się na napisanie także tego, tegoż koncertu, który ujął moje serce jeszcze w czasach gimnazjalnych. No i podobnie w czasach gimnazjalnych grałam też Executive i jest to propozycja napisana przez Michaela Manganiego i tutaj włoskiego klarnetiste, aranżatora, kompozytora, a także dyrygenta orkiestrowego. I Executive to jest tak naprawdę pierwsza część tytułu, bo tak naprawdę jest to fantazja napisana na klarnet i fortepian, Posłuchamy tego utworu nie w moim wykonaniu oczywiście, bo ja nie mam dobrych nagrań, słuchajcie. Chociaż bardzo bym chciała, e, chciała mieć. E, szkoda, że ich nie ma. Aczkolwiek, no tak, e, sytuacja jest taka, że wysłuchamy tego utworu w wykonaniu Sergio Bosiego i Ricardo Bartoliego. Ten pierwszy gra na klarnecie, a ten drugi towarzyszy mu partią fortepianową. E, powiem wam tak, że tutaj podobnie jak w przypadku... To no niesamowite emocje wzbudza we mnie ten kawałek i podobnie. Szczególnie dużo ich było w momencie grania, ale też z perspektywy odbiorczyni teraz czuję, czuję to samo, też trochę nie ukrywam, że nostalgicznie przenoszę się w te czasy, kiedy chodziłam do tej szkoły muzycznej, grałam na tym fortepianie trochę, grałam dużo na klarnecie. Tu była jakaś orkiestra, tam jakiś chór, tu jakiś występ, tu jakieś coś. Wiecie, ten cały, ta, ta cała taka otoczka, która to, to, towarzyszyła po prostu tej, tej mojej muzycznej drodze. I i lubię sobie o niej przypominać i jeszcze raz wspomnę, że właśnie dlatego dzisiaj mamy godzinę z klarnetem godzina na to, żeby pokochać klarnet w ramach audycji mixtape, no i tak yy, Michel Mangani, executive w wykonaniu Sergio Bossiego i Ricardo Bartoliego byli Sergio Bossi i Ricardo Bartoli, wykonujący Executive od Michela Manganiego. Ta energia, no wow, jakby uwielbiałam e, grać e, tą fantazję i i polecam wszystkim, żeby, żeby czasem do niej wracać i, i korzystać z tego, że są też dobre utwory, słuchajcie, pisane na klarnet. To nie jest tak, że klarnet jest skazany na cień. Chociaż czasem mi się wydaje, że trochę, trochę jednak tak. Wczoraj, wczoraj właśnie rozmawiałam z Martą, którą też serdecznie pozdrawiam i, i żaliłam jej się właśnie, że, że klarnet ani tak nie do końca pasuje do tych wszystkich big bandów, bo gdzieś tam, dobra, jest tym instrumentem dętym drewnianym, podobnie jak saksofon, no ale jednak saksofon jest tak znany z jazzów, podobnie jak tam trąbka, puzony i, i tak dalej. No a potem mamy te instrumenty właśnie dęte, drewniane, no i zazwyczaj wszystkie solówki zgarniały flety, czy oboje. I ja naprawdę nie wiem, czy to jest tak, że po prostu nikomu się tak zbytnio ten dźwięk to nie podoba. Oczywiście tutaj bardzo tak naciągam rzeczywistość i żartuję, jest wiele świetnych y, utworów na wszystkie te instrumenty i każdy, każdy z tych y, instrumentów też ma swoje, swoje solówki. Y, czasem tylko trzeba coś przearanżować. Mm, no i teraz właśnie zmienimy klimat, słuchajcie, żeby nie było tak zbyt klasycznie. Będzie trochę jazzowo w kontekście takim nowo nieco Dixielandowym, ale nie będziemy słuchać takiej typowej kapeli właśnie zajmującej się graniem tego gatunku, tylko posłuchamy znanego, przeznanego zespołu Radiohead, tak się składa, że w 2001 na albumie Amnesiac ukazał się utwór Life in a Glasshouse. Ostatni, ostatni kawałek na krążku, a także tytuł w ogóle biografii zespołu napisanej przez Johna Eiselwooda. Nie czytałam, także nie wiem, czy, czy zachęcam. W każdym razie Amnesiac to jest ten album, gdzie Pojawia się m.in. Pyramid Song i You and Whose Army i jest tam właśnie ten utwór Life in a Glass House, który dość leżał sobie na półce w karierze zespołu, ponieważ nie mogli sobie oni z nim poradzić. Mieli jakiś tam pomysł, chcieli osiągnąć konkretny efekt, ale... Nie, nie udawało się, więc w pewnym momencie gitarzysta Johnny Greenwood zdecydował się poprosić o wsparcie uwaga, wszechznanego jazzowego trębacza, znanego jako Humph, i chodzi tutaj o Humphrey'a Lyletona, który miał swój big band, który również został tutaj zaproszony do zagrania na tym albumie. Siedzieli 7 godzin w studiu, jak pisał Q Magazine i w końcu wytworzyli to dzieło, które na przykład można było posłuchać w ostatnim odcinku 3 trzeciego sezonu Piki Blinders. I tak, ja opisuję tą historię, mówię o tym trębaczu, ale no nie gram dzisiaj tego utworu ze względu na to, że jest tam Humphrey Lyleton, chociaż wspaniały muzyk, nie będę tego mu odbierać, tego, tego tytułu, ale na klarnecie, partię klarnetową wykonuje Jimmy Hastings, który niestety zmarł dwa lata temu maksymalnie, tak jakoś. No i to właśnie ta partia przyciąga do tego utworu Najbardziej i jest tu także, możemy usłyszeć Pita Stranger na Puzonie. Sam kawałek jest krytyką tabloidów, brukowców, wszystkich tych czasopism plotkarskich, które niszczą ludziom życie. A według Tomajorka, czyli tutaj wokalisty i lidera tego, tego zespołu, jest to historia żony takiego bardzo znanego aktora która zdecydowała się poprzyczepiać kopie różnych magazynów z jej zdjęciami w oknach, na ścianach domu, no wszędzie gdzie się dało, żeby paparazzi nie byli w stanie więcej robić jej zdjęć dlatego, że rzekomo jej mąż miał mieć romans w pracy, na planie no i ona się tak trochę zdenerwowała no i z jednej strony Tom York stwierdził, że to jest to jest tak y, dobre y, że, że, że jakby wpadła na ten pomysł żeby żeby pokazać y, tym wszystkim paparacim a z drugiej też strony zdecydował się skrytykować tenże obszar życia takiego klasycznego Hollywood, by, by się chciało rzec. I też chciałabym na samym końcu dodać, zanim w ogóle posłuchamy Life in a Glass House, Tom York również właśnie w tym Q magazynie, o którym mówiłam wcześniej, powiedział, że ten utwór brzmi tak, jak, tak jak czułoby się stojąc w Ogniu I uważam, że jest to bardzo dobra metafora właśnie dla tego utworu. Posłuchajmy. Someone's listening Na klarnecie w utworze Life in a Glass House od Radiohead z płyty Amnezjak 2001 rok. A teraz cofniemy się trochę w czasie i pozostaniemy w tych klimatach około jazzowych, a dokładniej przeniesiemy się do swingu. Benny Goodman, oczywiście jeden z najlepszych klarnecistów jazzowych wszechczasów, który gdzieś tam za swojego życia rywalizował z Artie Showem. I chciałam tutaj przypomnieć też Artiego Showa, dlatego że ma on taki niesamowity koncert na klarnet nagrany i to jest ło. Wow. Słyszałam kiedyś, jak jeden z moich znajomych jeszcze w szkole muzycznej grał to na swoim dyplomie i... Tak jak już dzisiaj mówiłam o ciarach, to dużo ciar w momencie, kiedy słucham klarnetu u mnie występuje. No i tak, oni tam gdzieś ze sobą walczyli ostatecznie. Tak historycznie tytuł Króla Swingu i najlepszego klarnecisty dostał Benny Goodman. Aczkolwiek wydaje mi się, że oboje zasługują tutaj na uwagę tych osób, które są zainteresowane właśnie klarnetem jazzowym. No i tak, pomyślałam sobie, że nie będziemy słuchać ośmiominutowego Sing Sing Sing. Podarujemy sobie to dzisiaj. Wybrałam natomiast utwór, który, który wydaje mi się odpowiednim wyborem, jeżeli chodzi o Goodmana, dlatego że urodził się on w Chicago, w slumsach i gdzieś tam przez część swojego życia był związany z tym miastem, też zresztą miastem pełnym muzyki i różnego rodzaju występów performatywnych i i innych tego typu podobnych wydarzeń i zdecydował się po prostu nagrać cover utworu Chicago That Toddlin Town z 1922 roku autorstwa Freda Fischera i właśnie posłuchamy tego utworu Chicago, a tak na koniec dodam jeszcze ciekawostkę, bo dlaczego by nie lubię takie ciekawostki dotyczące właśnie artystów, to w wieku 40 lat miał się właśnie Benny Goodman zwrócić w stronę muzyki klasycznej i przejść na swoją jazzową emeryturę, ale oczywiście zanim to się stało zdążył nagrać wiele niesamowitych y, propozycji muzycznych, a my dzisiaj wspólnie słuchamy Chicago. we własnej osobie Benny Goodman i Chicago. E, tak, to było, to było coś. To było coś zdecydowanie. To był człowiek, który miał bardzo, bardzo dobrą technikę jeżeli chodzi o grę na klarnecie i podobną technikę trzeba mieć do tego, żeby zagrać utwór, który posłuchamy za chwilę i będzie to clarinet Candy od Leroy'a Andersona, który zwrócił uwagę w notatce takiej, gdzie opowiadał o, o tym, dlaczego stworzył w ogóle ten fragment muzyczny, to chciał wykorzystać pełnię możliwości możliwości instrumentu, jakim jest klarnet, jego zróżnicowanie, elastyczność, to w jaki sposób da się grać na nim tryle, obiegniki, arpeggia. Potrzeba tutaj sporo umiejętności, żeby takowy utwór zagrać. Powiem wam szczerze, że nie miałam okazji grać solo partii do Klarinet Candy, ale za to grałam chyba tam drugi klarnet gdzieś w tle na jakimś tam koncercie gwiazdkowym w swojej przyszłości. Bo tak oryginalnie no można to grać na jeden, dwa lub cztery klarnety solo. Myśmy wtedy grali na cztery klarnety i powiem wam, że to jest też przeżycie. To było wyjątkowe doświadczenie zapoznać się z tym kawałkiem od Leroya Andersona właśnie no i dzisiaj posłuchamy go wspólnie, żeby tak powoli zbliżać się do końca tej audycji i jeszcze bardziej pokochać klarnet. Clarinet Candy od Leroy'a Andersona, czyli popis technicznych umiejętności klarnetowych. Wspaniały utwór reprezentujący to, ile można tak naprawdę wyciągnąć z tego instrumentu. A na zakończenie, słuchajcie, przejdziemy do propozycji, na którą bardzo czekałam i Chciałam też ją zakończyć, e, dzisiejszy mixtape poświęcony klarnetowi. E, będzie to utwór Lovers e, od Cartera Barwella, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Carol. Carol to jest film z 2015 roku. Jest to romans lesbijski przedstawiający dwie bohaterki, Teres graną przez Rooney Mare i Carol graną przez Kate Blanchett. Spotykają się w domu handlowym, gdzie pracuje właśnie Teres, a ostatecznie wyruszają razem na wyprawę samochodową w poszukiwaniu niezależności, autentyczności i także poukładania sobie całej swojej sytuacji w kontekście społeczno-kulturowym. Ale to nie wszystko, bo tak naprawdę film powstał na bazie książki opowieści psychologicznej Patrycji Highsmith, która została wydana pod pseudonimem w 1952 roku o tytule The Price of Salt. I była to pierwsza amerykańska powieść lesbijska z happy endem. I ja na końcu tylko szybko mój ulubiony cytat, kiedy Karol pyta Therese, czy chciałaby poślubić Richarda, a ona odpowiada, że wiesz co, ledwo wiem, co zamówić na lunch. I z tą myślą was zostawiam. Kurt Barwell i Lovers.